List świętego Pawła, apostoła do Filemona, rozdział pierwszy. Paweł, więzień Chrystusa, Jezusa i Tymoteusz, brat do Filemona, umiłowanego i współpracownika naszego. I do abwi umiłowanej, i do Archipusa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w domu Twoim. Łaska Wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu, zawsze wspominając Ciebie w modlitwach swoich słysząc o miłości Twojej i o wierze, którą masz ku Panu Jezusowi i ku wszystkim świętym, aby społeczność wiary Twojej była skuteczna w poznaniu wszystkiego dobrego, które w Was jest dla Chrystusa Jezusa. Albowiem mamy wielką radość i pociechę z miłości Twojej, bracie, że serca świętych orzeźwione są przez Ciebie. Przetoż choć mógłbym ze śmiałością w Chrystusie rozkazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, rzecznik, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Proszę Cię tedy za synem swoim Onezymem, którego zrodziłem będąc w kajdanach, który Tobie niegdyś był niepożyteczny, ale teraz Tobie i mnie jest bardzo pożyteczny. Tego odsyłam, a Ty przyjmij go jak moje serce. Chciałem go zatrzymać przy sobie zamiast Ciebie, aby mi posługiwał w więzach Ewangelii, ale bez Twego pozwolenia nie chciałem nic uczynić, aby dobry Twój uczynek nie był jakby z przymusu, lecz z dobrej woli. Bo być może, że dlatego na chwilę odłączony został od Ciebie, abyś go miał znowu na zawsze. Już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, jako brata umiłowanego. Szczególniej przeze mnie, a tym bardziej przez Ciebie i według ciała i w Panu. Jeśli więc masz mnie za towarzysza, to przyjmij go jak mnie. A jeżeli cię w czym skrzywdził albo coś dłużny, przypisz to o mnie. Ja, Paweł, piszę własną ręką. Ja zapłacę, choć nie powiem ci, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, niech ja przez ciebie radości doznam w Panu. Orzeźwij serce moje w Panu. Pewny twego posłuszeństwa piszę do ciebie, wiedząc, że i więcej niż mówię uczynisz. Zarazem przygotuj mi mieszkanie, albowiem spodziewam się, że przez modlitwy wasze będę wam darowany. Pozdrawiają cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen.